Lekcja 2. D. Dialog 1. Skąd pan jest? Przepraszam, nie rozumiem. Ja jestem z Polski. A pan? Skąd pan jest? Z Niemiec, z Francji, z Anglii? Jestem z Niemiec. Ja mieszkam w Krakowie. A pan? Gdzie pan mieszka? Mieszkam w Berlinie.